Radio. Odcinek numer 19. 19. Cześć. Cześć, Dzień dobry wszystkim. Witamy po trzy przerwie. Witamy nowych słuchaczy i tych starych, którzy czekali, czekali z ustęsknieniem i z dużą dozą cierpliwości na ten właśnie odcinek. No my również czekaliśmy, tym bardziej, że już ten odcinek raz nagraliśmy, ale okazuje, okazało się, że chyba już tak raz nam się zdarzyło, że... Nie nagrał się, Aż się nagrał się, ale nagrał się tak na tyle z takim błędem, że nie, nie dało się go uratować i po prostu... Godzinnie... Całe nagranie zostało poszatkowane przez program, w dziwny sposób poprzestawiane słowa, sylaby i nie, da, nie do naprawienia. No i trudno, trzeba było usiąść drugi raz, znaleźć znowu trochę czasu i usiąść drugi raz i nagrywać, i nagrywać, i nagrywać. Zresztą po raz pierwszy chyba w historii nagrywamy to, jeszcze jak za oknem jest jasno. Chyba nie, nie przypominam sobie podcastu. Kiedy, tak, kiedy... godzina 16.01: czasu angielskiego, czyli czasu angielskiego w Polsce 17.01 i jeszcze troszkę mamy jasno tutaj. Chociaż w Szaroburo wiatr pizzi, można powiedzieć, dzisiaj. Zcina deszcz. Tak, testujemy nowy program MP3 Skype Recorder wersja 1.9.0.1 dzięki, dzięki Robertowi Kesslingowi z podcastu Próba Mikrofonu Robert, masz u nas butelkę, jak to dobrze się nagra? Jak, jak, ale pod warunkiem, jak to dobrze się nagra? No na razie przetestowaliśmy jest, jest, jest, jest dobrze jest bezstresowo Dobra, to tyle spraw technicznych co jeszcze? Czy będziemy się tłumaczyć dlaczego nas nie było? No nie było, no lenistwo. No. Dobra, tak koniec jest. Tak jest. Eee, lenistwo, brak beny i tak dalej, ale jeszcze, jeszcze mam czasu. pociągnąć to wszystko. Przynajmniej do 20 odcinka. Nie no, będzie, będzie jeszcze chyba więcej. Eee, no i co? To, i... Co dzisiaj właśnie, co dzisiaj? Bo dzisiaj tak chcielibyśmy się troszeczkę jakby rozluźnić, w sensie rozluźnić języki, w, w, w, znowu wejść w ten... W ten... W ten Dryl. Dryl, tak, nagrywania, dlatego, że no nie nagrywaliśmy trzy miesiące i... Poćwiczyć troszkę język, te, te, te, te, te, te, te, te, te, tak się niby ćwiczy? Jakoś tak? To taki, Będzie to taki dzisiaj taki e, taka li, luźny ta, tak luźny odcinek, raczej bez tematu, chociaż tam sobie pogadamy troszeczkę może o książkach, trochę o, o filmach, e, trochę o, o, o muzyce, może też jak, się, jak zdążymy. Nie chcę podcastach I o nowych podcastach, może właśnie od tego zaczniemy, czy, czy no nie. możemy zacząć o nowych podcastach, my name is Za Zakwas! Takie i inne bzdury usłyszycie tylko w podcaście Papa, zakwas, kafe. Papa, Dobrze, więc... Czyli y, numer jeden. Meteoryt wśród polskich podcastów. Y, prawdziwa gwiazda, która wznosi się tu na szczyt firma, firmament y, polskich podcastów. Y, na... Jeden z kandydatów do debiutu roku, czyli podcast 420. 420. Polski podcast z Czech. Pierwszy czeski podcast, pierwszy polski podcast nadawany z Czech. I co? W tym podcaście Podcast świetny, ogólnie bardzo śmieszny. Można się dużo rzeczy dowiedzieć. Ciekawie prowadzony. Fajny głos prowadzącego Roberta, którego pozdrawiamy Uścisem na Kamotak Neserniewic. Fajne historie i, od, i zróżnicowane odcinki od językowych różnych historii po historie historyczne. Dlaczego? Dlaczego doszło do tej sytuacji? Nowy podcast yy, nadawany z Warszawy, bodajże, tak? Chyba z Warszawy, tak. Tak, studioziewy, także pozdrawiamy. Właśnie a... nie wiadomo kogo, szczerze mówiąc. No właśnie, to... właśnie przedstawił nie, ani razu. Ja... Słuchałem właśnie cały, yy, całego asortymentu Studiantów, od 1 do 6. I chyba w żadnym z tych podcastów tak nie było, yy, jak się nazywa, prowadzący chociażby imię. E, może przegapiłem. Arch -architekt, może... architekt, chyba tak. Architekt, no dobra, architekt, niech będzie. Architekt, architekt czasu. Pozdrawiamy architekta. E, Ciekawy głos. Tak, głos bardzo fajny, bardzo radiowy. Chociaż czasami muszę przyznać, że mam wrażenie, że prowadzący czyta. W... Ale czyta nieźle. Tak jest. E... O lodówce. No się... bardzo, bardzo podobał odcinek. Muszę Czyli... też sobie zrobić taki rekonesans do lodówki i powiem już, co mam w lodówce i, i co jadam, bo to jest w sumie ciekawe. Ciekawy sposób na poznawanie człowieka. Pokaż mi, co jesz, a powiem ci, kim jestem. No jest. No, to W wypadku kawalera to taki przegląd lodówki sprawdza, pokazuje jakim jest, ale w wypadku, jeżeli masz rodzinę, no to ten, ta lodówka ma jakiś szerszy asortyment. Tak, tak. różne rzeczy, które się lubi, i które się nie lubi. Dobra, ale w każdym razie podcast się rozwija. Szkoda troszkę, czego brakuje mi w tym podcaście, w studiu Ziew, to takiego jakiegoś lekkiego, delikatnego podkładziku, jakiegoś charakterystycznego, ale to jak kto lubi. Mi akurat brakuje, a komuś może nie brakować, może się z tego cieszyć. Podcast o następny podcast to jest, który się ukazał. To jest podcast o piwie. Jest to podcast dla smakoszy piwa, czyli każdy odcinek inny rodzaj piwa. I tutaj autor będzie. Znaczy, nie, powiem nie szczerze nie słuchałem nigdy tego podcastu jeszcze. No ja jest. słuchałem dwóch odcinków. To w jednym z odcinków było o piwie o kolora, zapomniałem teraz nazwy. Ja już widzę, Belfast. Belfast, o piwie Belfast i ten odcinek wydawał mi się, szczerze mówiąc, trochę za długi, bo y, o jednym piwie 50 minut, chyba tam koło 50 minut było to trochę, trochę, trochę, tam się prowadzący powtarzał, ale nie było tak źle. Natomiast następny o piwie y, y, grosz było trochę za krótki, bo za mało tym piwie powiedział prowadzący, ale... No mam nadzieję, że z, z czasem wycentruję to do, do moich gustów, albo do gustów w większości słuchaczy i będzie będzie wszystko ok. Strasznie krytykujemy kretyku, dzisiaj nie, nie. <laughs> wszystkie nie, podcasty. Nie nie krytykujemy. E, nie nie Ta bym... improwizacja. Kolejny podcast którego nie słyszałem, nie, jeszcze nie, niestety nie, nie słyszałem. Strasznie słyszałem. Techrum. Słyszałem tylko i wyłącznie pierwszy odcinek zajawkę. Z tego co wiem, chyba tylko dwa odcinki są. Jest to podcast, nowy podcast starego podcastera, czyli Przemysłowa Szczepaniuka, znanego z podcastu Made, Made in in Island. Island. Tak jest. Coś pominęliśmy z młodych podcastów? Z nowych podcastów, bo może nie młodych. Bo z młodych. nowych, jeszcze kontestacja. To jest jakby stary, nowy podcast, czyli Koczowisko Dekadencji w nowszym wydaniu. Co jeszcze? Manipulacje bezprzytomnością to jest z kolei podcast, który był polecany przez właśnie chyba architekta z Starałem się słuchać To tej, tej mani manipulacje bezprzytomnością i bardzo irytująca sprawa. Tam na, y, mam cały czas w, w MP3, ale jeszcze mam inne podcasty do przesłuchania i tak sobie zostawiam to na później, bo bardzo denerwuję. De, y, tam dziewczyna czyta jakieś opowiadanie, czy coś w tym stylu. Y, czy powieść. Jeszcze mm. dokładnie nie, nie doszedłem do tego. I wydaje mi się, jakby po każdym zdaniu, a czasami po każdym jakby, nawet nie zdaniu, po dwóch, trzech wyrazach było stop i nowe nagranie, nowe a czyli po prostu widać, widać po prostu montaż i cięcie. Nie, mi się, ja tak słuchałem te, te, te, tego urywku, który, który puszczał y, tam architekt studiów Ziew, no to wydawało mi się, że super babka czyta, naprawdę świetnie wciąż. Nie, no może czyta tak. Po prostu moje, moje takie wrażenie, bo ja przysłuchałem dosłownie kilka sekund i tak y, mówię. Nie, i... bo każde, jak wiadomo, jak, jak się nagrywa nagr nagranie i co, co, co zdanie robi się cięcie, bo. Bo, bo się nie wiem, pomyliło, bo się mówiła mówi długo, no to słychać później, prawda? Ale to tam jest tak jakby to na co to zdanie, tylko co, co wyraz, co dwa wyrazy, to co... Jest, nie to chyba raczej nikomu by się nie chciało robić takich rzeczy. Nie, ja nie słyszałem tego. Mi, mi się bardzo podobało, bardzo mi się podobało to jak ona czyta, jak, nie wiem, profesjonalny, nie wiem, narrator czy, czytać. Mi no jeszcze cokolwiek, szczerze mówiąc, powiedzieć. Na razie włączyłem na kilka sekund i trochę to było irytujące dla mnie. Nie wiem, może później, to się. może potem się po prostu przyzwyczai moje ucho do tego i jakoś może źle odebra, odebrałem, to nie wiem. W każdym razie wyłączyłem i czeka na później. No i pod, następny podcast, o którym chciałem powiedzieć, to Kronika Gier. Kronika Gier Podcast o grach. Prowadzone przez Ilusza Konczalskiego, znanego co niektórym z podcastu Game Hot, kiedyś dawnego, dawnego, fajnego, mojego, jedno, jednego z moich ulubionych podcastów tak. o Gier, Grach. Oraz proszę. z podcastu Fantasmageria, który jest do dziś trwa. Tak, i, I Konczalski tam jest tam gościem częstym. Ostatnio. Tak, pozdrowienia dla y, Damiana i Dachmana i całej ekipy. Podcast pod... o grach konsolowych i komputerowych. Tak. Co tam jeszcze z nowości takich? A jeszcze, oj, zapomniałem teraz, ostatnia godzina podcast taki wyszedł, gdzie chłopak czyta opowiadanie i przeczyta jedną część i czekam na drugą. właśnie. Aha. Bo się dowiedzieć, jak to się skończyło. No skoro, dobra, to, skoro, no. Jest, nie, skoro jeszcze jesteśmy przy, właśnie przy podcastach, to załatwmy to, ja chciałbym yy, ten. Chciałbym tylko odnieść się do, do, do komentarzy i powitać nowych słuchaczy. A nowymi słuchaczami są bodajże. W sumie poniekąd zostaliśmy przez nich zdopingowani, bo, bo, bo nie spodziewaliśmy się podcast milczy od trzech miesięcy, a tak naprawdę nowych słuchaczy nam przybywa, to jest, co jest miłe. Więc pan Bemol, Bemol, który napisał bardzo fajny, budujący komentarz. Z tego, co wiemy, Bemol chyba będzie robił swój podcast, prawda? Byłem na stronie okolicy jazzu, który, który, który BEMON właśnie robi i wydaje mi się, że to jest przymiarka, do, tam, że autor sam pisze o tym, że to jest przymiarka do, właśnie do nagrywania, do, do podcastu. Musi dograć parę rzeczy. Okolicy jazzu, jeżeli taki podcast powstanie, jak sama nazwa wskazuje, będzie traktował chyba głównie o jazzie. Co jest bardzo fajne. Nie ma jeszcze w Polsce podcastu takiego stricte jazzowego. I może być fajnie. Tak. Tym bardziej, że ja na przykład lubię sobie posłuchać od czasu do czasu jazzu, jazzu. Nie jestem jakimś tam jazzomaniakiem mm. no i tak A dalej, ale. ale z ale... tego co wyczytałem na stronie u, u autora, no to jest autor jest posiadaczem 6000 tysięcy płyt, także jest na pewno z czego wybierać. Dobra. Dziura. Dziura. Właśnie, dziura. <głos> dziura pisze. <głos> dziura pisze. Ale dziura nie jest nowym słuchaczem, ale pozdrawiamy go również. Max. Max to chyba nowy. A nie, to Max to jest Zbyszek. Zbyszek z Kopenhagi, tak? Tak, z Kopenhagi podróżował po Argentynie i po Chile. I Proszę. Wrócił. A tu na, nas nadal nie ma. Starych stali słuchaczy też pozdrawiamy. To Maca, Skware, Przemka, Papę. Angel, to Pielice, Pawła, Parasita, Artura. Luca, to, no i wielu, wielu, wielu, wielu innych Filipa. Yy, koniec, koniec z pozdrowieniami. Tak jest. Koniec z prywatą. Jedziemy dalej. Chwila przerwy. Chwila przerwy. Hello? Cześć, Aloj Zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ja na chwilę z tej Ameryki dzwonię. Słuchaj, pisz www.beznazwynet. Ja. Słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce godają, że to je ponoć podcast. Polski podcast, ale on je jeden na całuśkim świecie, co mi się w ogóle nie nazywa, no. Ja, chopie, nie nazywo się i to je polski podcast. net. I ja, słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz, jak to posprawdzasz, I ja, hopie, no, fajnie, to wiesz, by dokończyć, ja też cię fest kocham, no, trzymaj się, Gienku tęsknię za tobą, I ja, przyleca na święta z tej Ameryki, to będzie fajnie, I ja, cześć, buziaki i pamiętaj, bez nazwy net. I ja, jedyny podcast na caluśkim świecie, co się nie nazywa, no cześć, buziaki, pa! Witamy po przerwie, troszkę zasłomi w gardle. Pobiegłem do lodówki po Coca-Cola, ale wzrok mój padł na oszronioną Mrożonkę. leżącą butel butelkę yy, piwa Beck i postanowiłem jednak skusić się na to piwko, które teraz sobie elegancko otworzę i wleję do szklaneczki. A Adam tymczasem zabawi Was swoim głosem. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli chce mi się pić, to może Was zaskoczę, drodzy słuchacze, ale piwa nie lubię jako napoju, którym mam gasić pragnienie. Piwo to dla mnie napój, którym, po którym mam być wesoły, a jeżeli chodzi o gaszenie pragnienia, to wolę wodę, na przykład gazowaną, a.. Właśnie o, chciałem... nie, lubię, powie... nie lubię na przykład piwa do obiadu, bardzo nie lubię. Chciałem powiedzieć, mój trzyletni synek dzisiaj zobaczył koło śmietnika, yy, umie trzy butelki puste po piwie yy, i zobaczył te butelki. O, piwo puste. Adam był? Dokładnie Adam, tak powiedział. <śmiech> Bo ja tam myślałem, że się zasika ze śmiechu. No przecież ja po raz ostatni piłem u was piwo, jeżeli jak nie wiem, jak jeszcze Bruno się nie urodził. Yy, ale jakoś się kojarzy z, pi z piciem piwa. To weź mu ten, to skojarzenie zmień. Nie będę, nie będę dziecka z, z błędu wyprowadzał. W ogóle to jakieś błędne skojarzenia wszyscy macie. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Taki mini temat w sumie bo nie, nie mieliśmy nic, nic przygotowanego takiego konkretnego i taki mini temat wpadł mi do głowy, gdy spojrzałem na moją półkę z książkami i zobaczyłem tam właśnie kilka książek, a, a tymczasem tym bardziej jeszcze, że dostałem nową książkę z tematyki PRL-u, takiego PRL-u na wesoło. I Może opowiemy troszkę o tych książkach, które mamy, które są dla nas po trochu inspiracją, po troszku... Jezu, jak ja gadam głupio dziwnie. Eee, troszkę inspiracją, trochę są e, taką ciekawostką do czytania, a poza tym dobrą rozrywką. I może tak pokrótce opowiemy o tych książkach. a Adam, co myślisz o tym? No, no, no, opowiadaj, opowiadaj. Ty masz więcej książek, ja mam tylko jedną o PRL-u, ale no to może szybko ja opowiem, a potem jak się rozkręcić, to nie będę chciał ci po prostu przerywać. Dobrze, to Ty opowiedz, a ja się napiję piwa. Dobra pierwszą książką i zarazem jedyną, którą mam w swojej biblioteczce o PRL-u to jest książka Wiesława Kota PRL Czas Nonsensu i pod tytuł Polskie Dekady Kronika Naszych Czasów 1950-1990 no i co? książka jest podzielona na, taki, na takie cztery części, czyli lata 50., 60., 70. i 80. i powiem szczerze tak, jest pięknie wydana, bo wszystkie kartki są na papierze kredowym, dlatego, że 50% tej książki stanowią zdjęcia, a 50% tekst, no i te zdjęcia wtedy się ładnie na takim papierze, prawda, prezentują, mimo, że większość jest czarno-biała. I no plusy, takie plusy, że w sieci się to czyta, bo to jest książka lekka, jest dużo ciekawostek, wiadomo, jeżeli chodzi o absurdy jakieś, przepisy i tak dalej, też no, przypomnienie kilku sportowych jakichś takich wydarzeń typu Jacek Wszoła, Kozakiewicz i tak dalej, a minusem jest to, że no niestety każdy temat jest tak jakby dla mnie, no troszeczkę zbyt Tylko ugryzi ugryziony. tak Tylko ugryziony, tak, raz taki, taki po łebkach ja to tak nazywam, czyli, czyli jakby tak... Krótki opis i następny temat. Ale ogólnie polecam, bo książka jest ładnie wydana. Ciężki, taki ciężki kloc. Chociaż nie gruba, ale przez to, że jest papier kredowy i niedroga, bo 24,90 kosztuje. Także. Wydawnictwo, publikat pewnie, bo ja mam. Yy... Retroradio Pol poleca. <laughs> ja, mam książkę, tak, Wiesława... ja mam podobną książkę też Wiesława. Wydawnictwo, publikat. Ja mam podobną książkę i też Wiesława Kota. Yy, Wiesław Kot. PRL, jak cudnie się żyło. I tak samo jak tam ta książka, Twoja. Papier kredowy, ciężka, dużo fotografii, dużo fajnych zdjęć z okresu PRL-u, dużo ciekawostek, fajnych i śmiesznych wydarzeń opisanych. I co strona, to jest jakby pewien rodzaj jakby działu, na przykład działy o, o serialu, na przykład Cztery Pancerni. Później o motoryzacji, o, o wsi, o, o balach do białego rana, o telefoku, telefoku, oh Jezu, telekomunikacji i tak dalej, i tak dalej. O pomarańczach, o muzykach, o wszystkim praktycznie. I tak samo jak w tym twojej książce, temat ugryziony, ale wszystko na wesoło. Dobrze, ładnie wydana książka, dużo czarno-białych zdjęć na dobrym papierze. Wiesław Kot, PRL, jak cudnie się żyło. A propos no i... pomarańcze, jeszcze to tak właśnie wczoraj poczułem, ktoś tam miał koło mnie pomarańcze i mimo tego, że komunę, komuny już dawno nie ma, a pomarańcze można sobie kupić na co dzień, to do dzisiaj kojarzy mi, zapach pomarańczy kojarzy mi się z czym, zgadnij. No. Ze świętami Bożego tak Narodzenia, jest, tak jak każdemu prawie. Dobra, no, następna książka. Następna książka to już prawdziwa kopalnia, kopalnia pomysłów, kopalnia inspiracji dla mnie. Książka nazywa się 333 Popkultowe rzeczy.pl PRL Bartka Koziczyńskiego Zebrany jest 333 Różnych, różnych fajnych rzeczy Od na przykład Od filmu Po, po ciuchy Po na przykład ciuchy No to tak na chybiu trafił Patrząc o ciuchach No to mamy dekaty Czyli dekatyzy Albo piramidy, czyli spodnie dekatyzowane, sprowadzane z Turcji. Mamy buty relax, mamy chusty arafatki. A są sofiksy? No, musiałbym poszukać, nie chcę mi się teraz szukać. Są gumy Czy, do rzucia turbo. Czyli mamy 300, 333 tematy na 333 odcinki. No, o każdym tym może odcinek by się nie ten, bo ile można mówić o butach relax... Oj, można by było. <laughs> tak, tak, tak. Ale o dekatyzach już można by, by opowiadać parę rzeczy. Dobra, ale są różne rzeczy. O Mikrobim, o małe ww, o komiks z Kapitan Kloss, o filmach jak rozpętałem II Wojną Światową, i tak dalej, i tak dalej. O relaksach, o których mówiliśmy, o zespołach takich jak Classic Nowo, Nowo na przykład. Dużo fajnych rzeczy. Ciekawy, ciekawy, mały format, ale yy, dużo stron, ponad 450 stron. Ona jest taka ma mała, ale gruba. Kwadratowa, taka, Kwadratowy klocek. Kwadratowy yy, klocek. Na tak. Kwadratowy klocek. Na półce trochę odstaje od tej y, takiej klasycznej książki. Tak nazwiemy od nasz odcinek. Kwadratowy klocek. O, może być. Dobra. Następna książka, którą dostałem właśnie niedawno od ciebie. To jest PRL od kuchni, najlepsze przepisy z tamtych lat i plus dowcipne felietony Wiesława Kota. Chodzi o co? O kuchnię taką prl czyli Zakąski, to będzie, jak wiadomo, tatar, ryba w galarecie, śledzik, jajka w sosie, sosem tatarskim. Potem przechodzimy do dań głównych, rosół, zupa powinderowa, zupa szczawiowa, o której którą bardzo lubię, a którą bardzo rzadko uda mi się gdzieś zjeść, no bo gdzie teraz, kto chodzi teraz na szczaw gdzieś zrywać, szczaw, ewentualnie a... gdzieś można kupić w słoikach, szczaw, tak? Tak właśnie, bo te, te wszystkie przepisy chyba są oparte na, na, na, na tych składnikach, które były dostępne wtedy, tak? Czyli... Tak, tak, ale yy, no tak, no ale koty stałowe były dostępne wtedy i dziś, nie? Ale nie, no ogólnie chodzi o to, że co było wtedy? Nie? Nie, było, nie było. Oczywiście nie znajdziemy w, tym, w tej książce przepisu na sushi, nie? Tak modny dzisiaj i tak dalej. No dobra, ale są też oprócz tego yy, smażona te... mo Smażona Mortadela? Przepis. Nie wiem, to musiałbym się. ten. O smażonej Mortadeli to trzeba by się do Skwary zgłosić. Sk skwara jest fachowcem od, od Mortadeli we wszelkich chyba formach. Pozdrawiam, Maciek. Zwracaj do zdrowia. Tak trochę prywatny teraz. I co tam dalej? Dobra, no to skończymy z tą, z tą książką PRL od kuchni. Przepisy dla początkującego kucharza, bardzo łatwe, bardzo proste do, do zrobienia, bigosy, kosety schabowe, kapusta i tak dalej. No Następna książka, już tylko dwie mi zostały. Przep Najpierw wezmę może tą. To jest Tom Kultury lata 80., a z serii tej wydawanej przez Empik wychodziły też lata 50., 60., 70., 90. i y, rok 2000, czyli lata ten jak to nazwać? Nie wiem. I to są takie w o wydarzeniach kulturalnych lat 80., y, od na przykład stworzenia zespołu Kult po wydanie płyty Sikiery Aleksandria, ale żeby nie iść tylko w muzykę, to także y, śmierć... a, John Lennona, tak to nie jest muzyczne, nie, nie. MTV to też nie jest muzyczne, nie. Tak Sikiera jest... Aleksandria, nowa Aleksandria mówisz, tak? Przepraszam, że cię przerwam. Tak, tak, tak, nowa, nowa Aleksandria. O, jedna z tak lepszych tak. płyt, moim zdaniem. To tyle. Ale nie, bardzo dużo wydarzeń jest e, kulturalnych. Czekajcie, może wezmę na spis treści. E, Miś, Stanisława Barej Nagroda Norba za Lecha Wałęsy, e, Festiwal Muzyków Rokowych w Jarocinie, Śmierć Anny Jantar, E, w, dużo muzycznych właściwie widzę e, A ze świata na przykład jest. E, e, w, w, w, imię Róży Umberta Eko, Śmierć Władimira Wysowskiego. No dobra, e, koniec. E, tom Kultury, lata 80. E, na okładce taki grundik jest. Bo w, w, w, w każdych chyba z tych, z tej serii, z tych książek w tej serii jest taki odtwarzasz, jaki, jaki był akurat w danych latach. Czyli Grundik jest z lat 80., pewnie w latach 70. był szpulak, a wcześniej jakieś adaptery lub gramofony. Dobra. I ostatnia książka to już bardziej taka beltrystyka. Stefania Grodzińska, Kłania się PRL. Jest to, są to ferietony i sketchy Stefanii Grodzińskiej, dzisiaj czytałem i śmiałem się w głos tutaj do Beaty, ale to byłoby za długo, żeby to może przedstawiać tutaj, ale śmiałem się z takiego sketchu Wieczór Rodzinny. Może kiedyś to jakoś to spróbuję zainscenizować i jakoś to wrzucić. Śmieszna, śmieszna książka, śmieszne ferietony, śmieszne rzeczy. Może taki króciutki fragmencik znalazłem, żeby zobrazować co w tej książce jest, to jest na przykład, jest bardzo króciutka, najkrótszy chyba jak możliwy, yy, znalazłem opowieść narciarska. I teraz słuchaj. Słuchajcie. Yy, Przypiął narty. Były to nowoczesne pincery z ulepszonymi hapsami. Odepchnął się i zaczął zjeżdżać piękną roladą. Nabrał pędu, przeskoczył przez niedużą grupę, opanowanym Jurgenem, okrążył oblodzoną gołdę i klasycznym klipsem ześliznął się w stronę lasu, zataczając lekko regularne pipsztaki. Ktokolwiek yy, wie... Co robił Narciarz? Prosimy o komentarz. To tyle o książkach. To jest moich pięć książek, które Wam przedstawiłem. Gdybym miał przedstawiać resztę książek, zajęłoby to kilka godzin. Więc zostawmy tylko te perel na wesoło i książki, które Wam przedstawiliśmy, i to będzie tyle. Pink, pink. Czy teraz? Może jakie filmy widzieliśmy ostatnio? Ja widziałem ostatnio. Był bardzo głośny film. O, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Polski film, czyli um, Wojna Polsko-Ruska. O, fajnie. Jest fajny temat do pogadania, bo ja też go widziałem, także możemy się poznęcać trochę. Może się poznęcać, bo niestety znęcać się chyba będziemy, chociaż no ja nie wiem, tak jak Ci mówiłem wcześniej, jakbym był może 16 szesnastolatkiem, który tam sobie coś wciąga, no to może bym ten film zrozumiał, ale ja jestem po prostu chyba za stary na ten film, chociaż tak jak mówiłeś, ten film ma, jest kilka dobrych scen, ale większość ma strasznie słabych, są takie między tymi scenami, to jest taka duża, duża, duża przepaść. Także kilka naprawdę świetnych scen, ale większość scen jest... Po prostu słaba. Tyle i tylko powiem, no, że. No, myślę, że nawet kilka scen y, może wejść do jakiegoś. Y, przejść jako kultowe sceny w polskim kinie. Ale cały film jest, jest no tak jak mówisz, kiepski, bardzo kiepski. Y, praktycznie wszystkie aktorki, z wyjątkiem y, może aktorki, która odtwarzała rolę Magdy, już nie pamiętam jak dziewczyna się nazywa. Właśnie wszyscy zachwycają się tą rolą, e, właśnie tutaj nie znamy nazwisk, no rolą tę we Flyersie, co wpadła, zrobiła taką demolkę w domu. No mi się, e, mi się to w ogóle nie podobało. Za Strasznie, bardzo przerys ta tak, przerysowane totalnie to jest. Tak, no, nie, nieważne, to była słaba, jedyna właśnie damska, kobieca, żeńska rola to, to rola Magdy. No. Całkiem Met metalowa w. wypowiadała kwestię, jakby wypowiadała je na jakimś nie wiem w, w, nie wiem apelu kurcze szkolnym Tak, a, a, a rola Masłowskiej f, też nie, nie wiem co powiedzieć ale logopeda by się przydał no przydałby się dlatego że ja w ogóle nie mogłem zrozumieć co ona tam mrucze pod nosem kompletnie musiałem cofać potem przestałem cofać mówię już nie cofam bo w sumie co mnie to obchodzisz. no strasznie Masłowska mówi tak, jakby w ogóle buzi nie otwierała. No, to... no nie wiem, dlaczego ją tam sadzili. No, to... Mogli chociaż jej podłożyć głos, jak ostatnio teraz Olbrychskiemu w najnowszym filmie jakimś zagranicznym z, z Angeliną Jolie. A tak, podłożyli mu głos? No, raczej na 100%, bo to nie jest jego głos. Ja nie mieli, widziałem. Mieli wziąć faceta, który, który miał mieć akcent, prawdziwy akcent wschodni i mówiący hmm. po angielsku. Czyli jakiegoś Rosjanina. Czyli Orbregskiego, ale i tak podłożyli mu głos. Aha. A. No dobra. W każdym razie na uwagę w filmie Wojna Polsko-Ruska zasługuje rola Szyca. Moim zdaniem jest... W niektórych momentach wypada naprawdę, naprawdę świetnie. Nie no, Szyc to nie da się ukryć. Ciągnął ten film cały. No i. No tak, uciągnął i cały. I cały znaczy nie, nie uciągnął. Bo film jest ogólnie słaby, ale wiadomo, że kiedy on się pojawiał na. na, na, na a pojawiał się prawie przez cały czas, to bo, no jego do, rola była dobra. To była dobra rola, rola w kiepskim filmie. No. Znaczy, no, to, no. No i druga męska rola. Y, to, to była rola. No właśnie nie wiem, a ja. ja Ten jego kolega lewy, co, jak Lewy, tak, lewy czy czar, czarny, czar, lewy od momentu, kiedy tam spotykają się, jak on go wyciągnął z jakiegoś tam autobusu i spotykają się burger polski, czy coś w tym stylu, i, i, cała, i cała ta s -S scena z krótkofalówkami. Tak, scena z krótkofalówkami jest najlepszą sceną w filmie, ale nie spoilujemy, nie spoilerujemy, także... E, wiem, że oglądałeś też kilka filmów starych, tam z mojego polecenia. Nie, wszystkich, ja, nie wszystkie filmy widziałem, ale Yy, tak, obejrzałem kilka starych polskich filmów, yy, dlatego że zakupiłem sobie nową odtwarzarkę MP3 plus taki, taki wideoplajerek mały ekranik, ale w sam raz do pracy, kiedy nie spostrzeżenie, nudząc się w pracy, można sobie obejrzeć yy, polski film, na który nie miałbym czasu. W domu, bo w domu to jednak człowiek ma więcej rzeczy do oglądania yy, i na poświęcenie, lat... poświęcenie czasu na, na polskie filmy z lat 60. jest trochę, trochę, trochę takie ciężkie, a w pracy świetnie się to ogląda, świetnie się to łyka. I takich kilka filmów polskich obejrzałem. Przepraszam, to były y, kryminały, to były filmy obyczajowe i jednym z tych filmów był, był film Mój Stary. Mój stary z Adolfem Dymszą w roli tam, no może nie głównej, ale taki jednej z głównych ról. Jedna z ostatnich ról Adolfa Dymszy, i do tego był, było, był dzieck, był chłopak, dwunastoletni. I taka właśnie, oglądając ten film, taka refleksja mnie naszła, że kiedyś to był jakiś duży wstyd nie mieć ojca. Bo cały, cały film właśnie opierał się na tym, że chłopak nie znał swojego ojca do, do swojego wieku 12 lat. Nie widział swojego ojca i całe podwórko się tam z niego wyśmiewało. Był wytykany palcami. Mało tego, że przez dzieci, bo dzieci wiadomo zawsze są okrutne, ale też przez sąsiadki dorosłych. był. był... Mi się wydaje, że się nic w tej kwestii nie zmieniło kompletnie do dziś. Moim zdaniem Dużo się zmieniło, bo teraz jest wiele rodzin, które. rozbitych rodzin tak zwanych. I to jest jakiś. Moim zdaniem to już jest teraz standard taki. Już się tak utarło, że jakaś kobieta może wychowywać sama dzie dzieci, mam mamę, na przykład się mówi no ta, i nikogo to nie obchodzi, że a gdzie ojciec jest, nie? Ja pamiętam, że jak byłem w podstawówce, miałem takiego kolegę, który, którego ojciec był w więzieniu i, i to był, był dla niego naprawdę duży wstyd i, i, i na, na początku nie mówił w ogóle, gdzie ten, że, ten, że ma tego ojca, a potem przyznał się, że w więzieniu, no bo wolał powiedzieć, że ma ojca w więzieniu niż, że nie ma. Także to był jakiś, jakiś wstyd, to był. Okej. Okay. A poza Boże. tym, co podobało mi się w tym filmie, cały czas mówimy o filmie mój stary, to rola tego dzieciaka właśnie. I bardzo naturalnie ten chłopak wyszedł, nie pamiętam właśnie nazwiska. Tadeusz Wiśniewski, bodaj, że kiedyś sprawdzałem i teraz, ale nie jestem pewien, czy, czy dobrze mówię Tadeusz Wiśniewski. I to było chyba ten sam Tadeusz Wiśniewski, który później w trójce mówił wiadomości. I który zmarł niedawno gdzieś na atak serca. Mówię chyba i takie szczegóły wyciągam. Co za absurd. Nie dość, do, że może, być może mieszasz nazwiska, totalnie mieszasz osoby, to jeszcze kogoś uśmierciłeś. To jest właśnie na, na, nasz profesjonalizm, także jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć dobry film, nie. słuchajcie Retro Radio. Tak nie, ale co du dużo sprawdzonych faktów dużo sprawdzonych. Konkre konkretne informacje ale nie, ale co, o co mi chodzi naturalnie bardzo chłopak zagrał i w dzisiejszych polskich filmach bardzo mało dzieciaków gra na bardzo naturalnie przeważnie jakieś to są zmanierowane, udające to są te dzieciaki udają granie udają aktorów i to wychodzi bardzo sztucznie jest, nie... no? czepiasz się e, tam, mówię prawdę Amerykańskim kinie. Amerykańskim kinie. Dzieciaki mówią dużo bardziej naturalnie niż w jakimkolwiek polskim filmie. Nie wiem, jak... ja, może dlatego, że to jest nasz ojczysty język i, i, i wyłapujemy te, te wszystkie smaczki, takie, takie, A język angielski, to, wiesz, to nie słyszysz tego tak dokładnie, czy ten ktoś dobrze gra czy źle gra, tak mi się wydaje. No może, może, może. Dobra, następny film. To ty może o kimś powiedz. Dotknięcie nocy. Polecam wszystkim. Jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy powojenny film yy, kryminalny, długometrażowy, typowy kryminał polski. Yy, ten film oglądałem dwa razy w życiu. Raz, kiedy fuu, byłem naprawdę, może miałem 15, 14, może 13 lat i wtedy też zapadł mi w pamięć, bo, bo rola głównego bohatera, w tej roli właśnie już sprawdzam. Wiem, że Kozakiewicz nazwisko... Nie, nie ten tyczkarz? Nie, nie, Jerzy Kozakiewicz, czyli zagrał tutaj w roli właśnie fotograf Roman Jacenko. Roman Jacenko, może nie będę tutaj spoilować za dużo, ale planuje napad na konwój z pieniędzmi i to jest historia oparta bodajże na faktach. Nie powiem autentycznych, bo tak się nie mówi. Bo na faktach. Co mi, Z czym mi się kojarzy ten film? Tutaj bohater w tym filmie ogólnie bardzo, bardzo sugestywnie zagrany Właśnie przez, przez Kozakiewicza. Strasznie się w tym filmie męczył. Strasznie to wszystko przeżywał. Strasznie ten film był taki dosyć przytłaczający, taki dosyć mroczny. I bardzo mi przypominał właśnie zbrodnię i karę. Jakbyś tak to, to nie, nie wiedział to... Fiodora Dostojewskiego. Co ma być? Niech pani będzie taka dobra i poda mi kieliszego wódki duży, kieliszego wódki tylko niejakiej słodki, dobrze. Ani słodkiej, ani gorzkiej. U nas w dni wypłat może być tylko piwo. Nie, nie, ale ja panią bardzo proszę, wypiję sobie szybko i zaraz bym poszedł, naprawdę. Kłopoty? Coś w tym rodzaju. No, więc jak? Pan się pozbędzie swoich, a ja sobie narobię własnych. Wolę pańskie. Dać piwo? Piwo? Nie, nie, trzeba. No, niech się pan tak strasznie nie upiera. Jeden kufelek ze mną, ja płacę. Nie, dziękuję, nie chcę. Ale tu mają naprawdę dobre piwko. Usiądziemy sobie, pogadamy. Ani nie usiądziemy, ani nie pogadamy. Dobranoc, pani. No chwileczkę, jeżeli pan chce koniecznie, to możemy pójść. Gdzie? Jak to gdzie? Chce się pan napić, czy pan nie chce? No, napiłbym się, ale nie mam zamiaru. No wystarczy, że pan ma pieniążki, a reszta na pewno się znajdzie. Także... Widzę dużo zapożyczeń. Ale co mnie zdziwiło, bo wszedłem sobie niedawno właśnie na, na filmpolski.pl i zdziwiony jestem, że reżyserem był właśnie Stanisław Bareja, czyli nasz taki spec że... od komedii. Spec od komedii. O, no, widzicie. No, szkoda może, bo znaczy no, szkoda, może szkoda, nie szkoda, ale ciekawy jestem, gdy, jakby to dalej się potoczyło, gdyby Bareja zajął się kryminałem, a nie komedią. Także ja polecam Dotknięcie Nocy. To jeszcze ja powiem o krótkometrażowym filmie Ojciec, bo mówiłem już o mój stary, a teraz będzie ojciec, czyli trzymam się tematu. Yy, I jest to film, yy, jeden z lepszych krótkometrażowych, jak ostatnio właśnie widziałem. Film ma 25 minut, jest dużo fajnych ról, takich epizodycznych, m.in. rola Zdzisława Maklakiewicza. I cała historia opiera się na tym, że... Yy, Syn prominenta jakiegoś partyjnego rozbija się samochodem, rozbija się, nie, nie w sensie, że ma katastrofę, tylko szaleje tym samochodem, dziewczyny, dyskoteki, imprezy, oczywiście dyskotek wtedy nie było chyba, imprezy, alkohol i zawala sobie szkołę, wezwany jest do dyrektora, dyrektor chce się widzieć z jego ojcem, a chłopak... Jego ojciec nie ma czasu, bo ma jakieś zebrania, co chwilę jakieś coś, a chłopak postanawia y, po prostu kupić sobie jakiegoś ojca. Y, za 300 zł szuka w, w parku człowieka, który podałby się za jego ojca w szkole. Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia. Muszę to przeanalizować. Sprawa jest przy pobieżnym jej rozpatrzeniu nie tak jednoznaczna, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Przy pobieżnym mi oglądzie nasuwa się myśl oszustwo. 300 złotych. Nie przerywaj mi toku myślenia, mój chłopcze. Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia, Basia. A więc mam za pieniądze oszukiwać nieznanych mi ludzi. Czemu ma służyć to oszustwo? Ludzie oszukują mnie od dawna, ale na próżno, na próżno. Wyłączę złych ze sprawiedliwych i będzie płacz i zgrzytanie zębów. 300 złotych. Na pewno się panu nie przelewa. A dla mnie to istotnie szansa. 300 złotych, które mnie zaproponowałeś, mój chłopcze, jest argumentem przemawiającym zatem, że twoje intencje nie są czyste. Nie jest złem oszukiwać. Ale jest złem oszukiwać w złej wierze. Przyjmij to za naukę. I nie poślij moich wiewiórek. No i nie będę do końca właśnie opowiadał filmu. No właśnie chciałem ci zwrócić uwagę, że, że, że już jesteś w połowie filmu. Nie, nie, nie, nie jestem w połowie, jestem na początku, bo to jest właśnie początek szukanie tego, tego ojca i potem spotyka różnych ludzi właśnie w parku e, proponując im tą pracę. Z którego roku film? E, z 60. lat, bo na razie zajęłem się filmami z lat 60. -tych. Dokładnie ci nie powiem, który to był rok. W każdym razie gra też Fijewski, gra... no Maklakiewicz, jak mówiłem, i gra... O Jezu, zapomniałem nazwiska, dobra. Nieważne. No, w następnym razem naprawdę przygotujmy się, jeżeli chodzi o nazwiska, chociaż... Bronisow Pawlik, o, Pawlik. No, Przypomniałam mi się. A ja jeszcze chciałem polecić jeden film, kolejny film kryminalny, to chyba bodajże drugi film, kryminalny, pełnometrażowy, powojenny Polski. Ostatni kurs, ale tego nie jestem pewien, tego, że jest drugi. Ostatni kurs, czyli rzecz o mordercy e, taksówkarzy ze Stanisławem Mikulskim w roli głównej. E, śledztwo sprowadzone jakby w Mikulski. Na własną rękę milicja, na własną. No jak to się skończy, to to nie wiadomo. Dzień dobry. Przyszedłem w sprawie Pani Narzeczonego. Niepotrzebnie Pana fatygował. Proszę mu powiedzieć, że on mnie zupełnie nie interesuje. Ale mnie interesuje, jestem z milicji. Miał wypadek? Gdyby Pani się nim interesowała, to on powiedział, że jest zdruch i cały. A tak, to nie powiem nic. Chcecie go aresztować? co? Nie wiem, ale jeżeli Pan jest z milicji... A to oczywiście od razu powinienem go aresztować. A mi się zdaje, że pani narzeczony trafi prędzej do urzędu stanu cywilnego, niż do aresztu. To się pan myli. Jemu się nie spieszy? Niemożliwe. Ja na jego miejscu nie zwlekałbym ani chwili. On woli flirtować z każdą, która wpadnie mu w oko. Mówi pani o tej śpiewaczce z Orionu? O jakiej śpiewaczce? No tej, którą spotkaliście przed cmentarzem. Więc to jest śpiewaczka z Orionu. Rzecz dzieje się. Chyba praktycznie cały czas, w nocy, i jeszcze pada deszcz do tego przez cały film. Więc jest, jest, jest mroczny, mocno mroczny. No właśnie, tak, odwiedzi lubię. Odwiedzi mnie tu Bruno z tyłu i z takim samolotem barczącym. Nie wiem, czy to słychać. I słychać. nie wiem. No nie, no. Adam weź rób stop na razie, dobra? Dobra. Teraz zrobię sobie szybko kawę. okej okay. Synku, ja tu nagrywam. Dobra, nagrywam. Jest. O, sobie zrobiłem przerwę. Słyszysz mnie? No, jestem, jestem. Zrobiłem sobie kawę. Ostatnio właśnie piję zatrważające ilości kawy. Jest moja chyba z szósta dzisiaj. To już nagrywamy, tak? Już, jest, już jesteśmy w trakcie nagrania, tak? Tak, już jesteśmy chyba. No nagrywa okay. się na no to. Okej. Okay. No co, będziemy chyba kończyć pomału, czy nie? Eee, co? E, pf, e, no, już powoli chyba się tematy skończyły. Jeszcze. A, jeszcze jedny, jedną rzecz, którą chciałem opowiedzieć. Może. Co mi się przypomniało teraz, bo tak przyglądam sobie już rzeczy. E, I chciałem powiedzieć, że oglądam polską wersję Mam talent. Niektóre rzeczywiście podobają, niektóre nie. mi się nie podobają. Yy, mam, nie mam polskiej telewizji, ale sobie zawsze odcinek ściągnę i obejrzę, bez reklam. Yy, tak na czysto, mam spokój z tymi przerwami i nie muszę dwie godziny siedzieć przed telewizorem. No i yy, co, co zobaczyłem? Zobaczyłem, ściągnąłem sobie też wersję amerykańską. Mam talent. I włączyłem tą wersję amerykańską, i tak może do połowy obejrzałem, i wyłączyłem, bo po prostu nie mogłem na to patrzeć. Po prostu taka hołota, jaka tam jest, to ja nie widziałem nigdzie, chyba jeszcze. Chyba u Jarego Springera jest, są bardziej kulturalni ludzie na, na, na widowni. Ja myślałem właśnie, że do Jerego Springera wybierają specjalnie jakiś taki totalny plebs, jakichś totalnych, nie wiem, yy, prostaków, żeby byli na tych trybunach. Otóż nie. Pewnie to jest średnie, średnie taka średnia yy, przekrój kru, społeczeństwa, właśnie amerykańskiego, bo tak jak ludzie zachowują się, niby to ma być luz na tych trybunach, a to nie jest luz, to wygląda po prostu jak yy, no, tabun, no nie wiem, zgraja jakiś tam po prostu. Bydło. Nazywa, bydło, no bydło, no, krótko mówiąc, bydło. I mało tego, w, bo wstrzygnę sobie tylko pierwszy odcinek tego, tej części castingowej, w amerykańskich nie pokazują za bardzo tych ludzi, którzy mają naprawdę jakiś tam talent lub jakąś pasję, którzy naprawdę coś sobą reprezentują, ale pokazują tylko tych samych debili, to przyszli i po prostu wydurnili się totalnie. Nie? To rajcuje amerykańskie widownie, amerykańską widownie. Natomiast tych ludzi, którzy coś sobą reprezentują, co, co, coś pokazują, puszczają w migawkach kilkusekundowych, naprawdę w kilkusekundowych, a potem jest tylko tak, tak, tak. A tych wszystkich debili puszczają po kilka minut i, i ludzie tam wyją e, na, ty, na tych trybunach, zagłuszane wszystko, w komisji siedzi naćpany Dawid Hasselhoff, przy, przynajmniej, wygląda, przy, przynajmniej wygląda jak naćpany. No i po prostu poziom, poziom mnie zabił tam te, te, te, tego, tego show. Nie będę więcej oglądał tego. Nie będę oglądał. Nie będę, wolę sobie spokojną polską, chociaż hmm. też mi się parę rzeczy nie podoba, tam nie podobają się te takie osobiste wycieczki między prowadzącymi, między jury i tak dalej. No ale co? taka Mnie te... denerwuje, yy, tam wszyscy oprócz, wszyscy mnie w sumie denerwują. A to zależy kiedy. Dobra, nieważne. No. Co jest? Coś jeszcze? No to tyle. tyle. U mnie się nic nie zmieniło. Coś tam chciałem powiedzieć o muzyce, ale da, sobie to dzisiaj daruję. Ja Już mi się troszeczkę nie chce, dlatego że spieszę się. I chciałbym to złożyć jeszcze dzisiaj. Mhm. Czyli co? Mamy odfajkowany odcinek taki rozruchowy, czyli etykieta zastępcza numer 2, czyli odcinek o niczym. Kwadratowy KWADRATy... KWADRAT quarto... prostokodny klocek. Kwadratowy klocek. Kwadratowy klocek, tak. Czyli 333 rzeczy, coś tam, coś tam, tak? No i dobra, to tyle. Nie odchodzimy, co? Nie będziemy odchodzić od starej formuły, czyli czas na kwas też jeszcze będzie w przyszłości, w odcinkach, prawda? No i tam sobie może wtedy porozmawiamy czy o muzyce właśnie, czy o grach, bo też o grach chciałbym powiedzieć. A, zapomniałem o czymś powiedzieć, o tej szanowanej cenedze w polskiej firmie Adair. No, no, no, no. Nie, nie chcę mi się po prostu myśleć już o tym, bo e, tak, dostałem, zamówiłem grę, dostałem grę bez, e, bez czegoś tam w środku i kiedy zwróciłem się do nich, że nie mam tego w środku, co miałem mieć w pudełku, no to stwierdzili, że mi to doślą. Kiedy dowiedzieli się, że mieszkam za granicą, to stwierdzili, że nie doślą, gdyż za granicę nie wysyłają. I tak się to skończyło. Za granicę nie wysyłają. Także ja się w ogóle cieszę, mimo że, że... Mimo, że cena znaczka za granicę wynosi 2,40. Tak jest, bo sprawdziłem. 2,40. No. Tak, to już jest. Polska. Ja się napiję kawę, nie będę się denerwował. Tak. A tymczasem wstańczy. ja dostałem nagrodę z Radia Szczecin, dziękuję, książka doszła, jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Nagrodę za niepoprawną odpowiedź przypominam. No, w 95% była poprawna. Tak. Większość z nas dawała 95% poprawne odpowiedzi. Ale ja byłem pierwszy. Właśnie... Nie byłeś, o to chodzi. Zostałem pokrzywdzony trzy razy. Ktoś, ktoś tam jeszcze też raz. A dobra. No. Jak, ktoś chce, jak ktoś czuje się, czuje się pok pokrzywdzony, proszę napisać oddam książkę. A za jaką książkę w ogóle dostałeś? Bezpieczny komputer. No proszę. O zabezpieczeniach i tak dalej. i tak dalej. Jeszcze tak szczerze mówię, dokładnie nie, nie zaglądałem. A jakiś kubek, coś? coś? Nie, nie dostałem. Dostałem płytę z lot żaglowców w 2006 jeszcze czy 2007, przepraszam. Co, co to jest takiego? Płyta z los żaglowców w Szczecin 2007. Aha. <laughs> no ale co to jest? Nie wiem, nie oglądałem. jeszcze. Są zdjęcia, nie wiem, szanty, nie, film. Przepraszam, albo... nie oglądałem jeszcze. Czekam ale... w kolejce na oblicy kiedyś Ale to wyglądacie na film, tak? Tak. Dobrze. O to, o to właśnie chodziło. Film? Film. Dobrze. Jakiś tam film, reklamówka, coś takiego. <laughs> Dobra. No dobra, no. No To wszystko na dziś. Yy, jakieś obiecanki? Tak. Trzeba się z, y, po prostu y, zmotywować. Zmo musimy się zmotywować, bo następny odcinek wydamy w przyszłym roku. Jeżeli się sami nie zmotywujemy, to nie wydamy następnego odcinka prezy niż y, w, w lutym, sądząc po naszej ostatniej częstotliwości. Dlatego chciałbym tu przed wszystkimi wami słuchaczami powiedzieć, że następny odcinek ukaże się najpóźniej 15 grudnia 2009 roku. Mocne słowa, mocne słowa, nie wiem. A ty też coś powiedz, no. Co ja, nie zostawiaj... Ja asekuransko powiem i tego byśmy sobie życzyli. Adam, nie, nie możesz tak powiedzieć. Jeżeli pracujemy jako para, dwójka, to nie mogę... 50% to jest za mało. Musi być przewaga. Czyli musisz też powiedzieć. Zgadzam się. To powiedz to na głos. To, to, ma to, ma to magiczne słowo. Tak, obiecuję, powiedz. Ku chwale obiecuję. <śmiech> I tym optymistycznym akcentem. Żegnamy Was. Przepraszamy za mało merytoryczny podcast, ale będzie poprawa. Następny podcast wkrótce, jeszcze w tym roku, także do usłyszenia. W ogóle, kto brzmi, jeszcze w tym roku, jakby to było coś naprawdę ekstra, że jeszcze w tym roku, jakby to był wielki wyczyn. Czasami to bywa wyczyn. Bywa tak jest. Wyczyn. Jak, jakąś muzyczkę damy na koniec? To do Twojej, Adam. Ten dzisiejszy podcast składa Adam, także do jego na jego głowie będzie to, jaką muzyczkę wybierze. Jamendo, czy tam jakiś inny podsave, oczywiście. Lub tak coś jest. własnego. Dobra, i tym zdaniem chcielibyśmy zakończyć ten odcinek. To było Retro Radio, odcinek numer 19, a mówili do Państwa Adam, Retro Adam oraz Arek RR, czyli trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Tak jest. Skwara pozdrawiamy. Wracaj do zdrowia. Bo on chory jest, Te? Tak? No. Na co? nh czy <głosy> I niech wam w barburce dużo węgla górnik przyniesie. Do usłyszenia. Cześć. Jesteśmy młodzi, nam wódka. Zobacz, co zrobiłaś. Jesteś...